Padną, panna Pobawna, a ty z wabią, jej Dzień po piłu będziesz widział, jak pospora płynia się Rostawiła już na ciebie świtła jedna Rzeka, byś padł tam Panna Pobawna, a ty z wabią, jej Dzień, Dzień po piłu będziesz widział, jak pospora na Ten będzie mój, a tamten twój Nie patrz tak na niego, nie dotykaj, on jest mój Zobaczysz jak ci nie mina, kiedy kupi mi Pierwsząki do samochodu obywajesz się Jestem bo powabna i ładna Osobisz znam mój od dawna Mercedesa nie jednego jestem warta A w przyszłości chciałabym być nadziana Pule